Witam was moje czarnuchy z DEF GAMING Jak ja was nienawidzę cfele Obyście wszyscy zginęli w piekle i spalili się jak Żydy Nikt was nie lubi, jesteście tylko nigerami, murzynami, cfelami, pedałami Nienawidzę DEF GAMING Oby cała administracja Death gaming zginęła w płomieniach Oby ich jakiś mużyn rozstrzelał w Ameryce Oby wam się jak najgorzej w życiu wiodło Obyście zarabiali na ulicy z jakichś przechodniów Żeby mam wrzucali do kubeczka pieniądze Obyście wszyscy zginęli Nienawidzę mużynów, czarnuchów, pedałów i żydów Nazarek gruba kurwo Obyś się zadławił, ty grubasie jebany Życzę ci jak najgorzej, żebyś się udusił kurwo Kys, życie jebany, S.